Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski i są ze mną Marek Wyszyński, Rychu. Witam cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć, dobry wieczór wszystkim słuchającym. I jest z nami Jerry, Michał Rakowicz. Ciebie również bardzo serdecznie witam, cześć. Czołem panowie, witam wszystkich. I dziś powracamy do komiksowych Gwiezdnych Wojen. I dzisiaj nie kończymy serii, tylko rozpoczynamy trzecią komiksową fazę Wielkiej Republiki od Marvela. Tom pierwszy pod tytułem Dzieci Burzy. E, trzecia faza komiksowa tak naprawdę już się rozpoczęła. Tomem osobnym, nienumerowanym e, pod tytułem Cienie Gwiezdnego Blasku, który omówiliśmy jakiś czas temu. No ale to był taki dodatkowy e, komiks, e, nie wchodzący w skład serii. Natomiast dzisiaj... Tom pierwszy, Dzieci Burzy, zawierający zeszyty od pierwszego do piątego, tak jak to ta seria ma w zwyczaju, pięć pierwszych zeszytów, plus mały dodatek, czyli segmencik e, objawienia pod tytułem Wszyscy Republiką. No i e, główna obsada twórców nam się tutaj nie zmieniła. To jest cały czas e, ta, ta sama lista, ale objawienia e, to tam mamy chyba kogoś nowego. Jerry. Znaczy i taki nie, no bo w zasadzie cała ekipa jest ta sama, no bo za scenariusz niezmiennie odpowiada Kayvan Scott. Rysunki, tutaj mamy trzy osoby, Ario Nindito, Jim Tou i Marika Kresta i w zasadzie cała ta trójka e, już w Wielkiej Republice Komiksowej się na którymś etapie przywinęła i właśnie jeżeli chodzi o objawienia, no to oprócz tego, że Marika Kresta pojawia się w samej serii, no to ona właśnie odpowiada za rysunki w wszyscy republikom. Ona rysowała zresztą też między innymi Doktor Afre na samym początku i chociażby ten zeszyt Akolita Kelnaka no co podejrzewam, że może mieć znaczenie, bo, bo już wiemy z yy, jednej z okładek komiksowych, że kelnaki się też tutaj doczekamy, yy, zresztą właśnie w tej yy, konfiguracji, która nam się formuje w tym komiksie, ale to nie wybiegajmy w przeszłość. No ale sam zeszyt Kelnaka też będzie dołączony do, jak, do któregoś z tomów chyba, jeżeli się nie mylę e, no ale do tego dojdziemy i zanim do fabuły przejdziemy to można już się od razu chyba rozliczyć, ja wam powiem, że tęskniłem za tymi rysunkami ten o, komiks tak. się tak fantastycznie ogląda, jak ja go zacząłem czytać, to po prostu cieszyłem oczy e, tymi ilustracjami z tego komiksu no ja tu nic więcej nie dodam tak, tak naprawdę, e, jeszcze sobie pewnie pogadamy trochę o rysunkach ale myślę, że możemy przejść do fabuły. Chyba, że jeszcze coś panowie chcieliście dorzucić. No to jedziesz, jedziesz. No, centralną postacią poprzedniej serii komiksowej, czy tej pierwszej serii komiksowej, była bo na początku padałanka, później rycerka Jedi Keith Tennis. I tutaj nadal śledzimy jej losy z tą tylko małą różnicą, że w tym momencie jest mistrzynią Jedi. Eee, I. Nie, nie wiem, kiedy to się zadziało. Prawdopodobnie w, no gdzieś w międzyczasie, bo nie przypominam nie, no, tam sobie w cienie, tego. W tych cieniach Gwiezdnego Blasku, no to wiemy, że wszyscy zostali tak, zrobieni zostali, tak naprawdę. Tak, tak, plus, plus jeden. Mnie <głos> bardziej zastanawia, kiedy jej urosły włosy do pasa, bo Rok temu miała ogoloną głowę i krótkiego irokeza, ale może, nie wiem, może dorobiła sobie warkoczyki, chociaż to takie trochę próżne dla Jedi chyba i to w stanie wojny. No faktycznie, włosy urosły jej dość pokaźnie w, przez ten rok, który minął od upadku Gwiezdnego Blasku, no bo tu już ma takie, no nie wiem, chyba spokojnie do pasa, jak nie, jak nie dłuższe, no ale jeśli idzie o sam, sam czas i miejsce akcji, no to tak jak w przypadku cienik Gwiezdnego Blasku. I tutaj muszę się przyznać, ja nie wiedziałem, że cienik Gwiezdnego Blasku nie miały numerku. Znaczy, pewnie wiedziałem, ale totalnie mi to z głowy wyleciało. Tylko byłem zdziwiony, że ten tom jest Tomem pierwszym. Yy, jesteśmy w tej sytuacji, w której już yy, no, byliśmy w poprzednich historiach z trzeciej fazy. Yy, Gwiezdny Blask upadł, a strefa okluzji, którą stworzyli Nihilowie, yy, zaczyna się coraz bardziej rozszerzać, czy coraz bardziej się rozszerza. Yy, I trafiamy na Zastajemy Kiftrenis na statku, która otrzymuje komunikację z Korusant, w której to Elzarman mówi jej, że Hatowie prawdopodobnie wejdą w układy z Nihilami i możemy się domyślać, że Republice jest to bardzo nie na rękę, więc Keith trenis zostaje wysłana z misją do chatów po to, by jak to jest tutaj powiedziane w komiksie, zwiększyć nacisk na skarabdę, by przekonać przywódczynię chatów, żeby nie wchodziła w układy z nihilami i może niekoniecznie przytulała się do Republiki, albo przy, ale przynajmniej pozostała neutralna. I bardzo szybko akcja przenosi nas tak naprawdę do siedziby chatów, w której spotykamy zarówno Hatów jak i Nihilów, którzy przybyli tam z Bezimiennym i w całą tą sytuację bardzo szybko ładują się właśnie Nasi Jedi. Mówię Nasi Jedi, bo oprócz samej kif na statku są jeszcze Terek i ceret. Są też inne postacie, ale one tam migają dosłownie na, na jeden czy dwa kadry, ale Terek i ceret jako... No właśnie, tutaj jeden bohater albo dwóch bohaterów, bo pamiętamy, że jeden z nich, tu musicie mi panowie przypomnieć, który miał spotkanie z Bezimiennym w poprzednich zeszytach, co trochę zachwiało tak naprawdę jego jedności z, ze swoją drugą połową, czy jego połączeniu z, z mocą. I Mamy tę konfrontację. Mamy Kiw, która próbuje przekonać Nihilów, przepraszam, nie Nihilów, Hatów do tego, żeby nie wchodzili w układ z Hatami. A w tym samym czasie mamy, jedno, mamy widzimy nawet nie wiem, czy bitwę kosmiczną, potyczkę kosmiczną między Hatami, Nihilami i statkiem Republiki. I w którymś momencie pojawia się Dodatkowy? At ataraxia. A tak, pojawia się dodatkowy statek, można powiedzieć, którego nikt się nie spodziewał. Ataraxia, statek należący do pierwotnie do Avar Chris, e, za którego stera, tym razem starami siedzi dawno niewidziana Lorna Dee, co jeszcze bardziej komplikuje nam całą sytuację. E, i tutaj chciałbym się zatrzymać, bo wszystko, o czym będę mówił dalej, to już będą spoilery z konkretnych zeszytów. Więc mamy Niezłą Kabałę, mamy Hatów, mamy Jedi, mamy Nihilów i mamy Lorne D, która jest tak naprawdę wolnym elektronem w tym wszystkim. Bo jako część, można powiedzieć, część Nihilów, część grupy Nihilów, to ona już nie funkcjonuje, tak? Ona była zmuszona salwować się ucieczką na końcu pierwszej fazy, więc działa tak naprawdę trochę na własną rękę w tym momencie. Została odsunięta od, od Marchiona. I dostajemy całkiem sporo dodatkowych, nowych informacji, czy powrotów, właśnie postaci, których nie mieliśmy poza Lorną i i tyle. Mówię. Chciałbym, żebyśmy gadali sobie o tym dalej, ale to już pewnie omawiając te zeszyty po kolei, tak? Zamiast streszczenia no, całej fabuły. Możemy, możemy tak podejść do tego, tym bardziej, że ja wam powiem od razu, że y, Ty, Mando, zacząłeś od rysunków, do których mam nadzieję jeszcze wrócimy za chwilę, ale fabularnie to ja po prostu... Y, Cieszyłem się jak dzieciak po prostu w trakcie lektury tego komiksu, bo czytałem już go w tej chwili ba, chyba trzykrotnie i po prostu frajda płynąca z poszczególnych zeszytów, to jak on jest fantastycznie rozłożony jak ta historia jest poukładana, że w zasadzie każdy zeszyt kończy się bardzo fajnym cliffhangerem jak on jest upakowany akcją zwrotami akcji powrotami dobrymi dialogami takimi przekomarzankami naszych postaci to jest po prostu dla mnie rewelacja i po prostu cały czas gęba mi się cieszyła i to od samyświękiego początku, bo Tutaj w zasadzie tym wątkiem, który jest takim klejem dla całego tego tomu, to jest tak naprawdę polowanie na... Skera, który okazuje się w którymś momencie, że y, żyje najprawdopodobniej, a y, Kevetrenis cały czas jakby nie może się pogodzić z tym, że straciła swojego mistrza, że on się poświęcił y, jej zdaniem, w, żeby uratować między innymi nią. Y, y, I to jest naprawdę fantastycznie prowadzone, bo właśnie zaczynając to od tego pierwszego zeszytu, to jest. To aż jest niewiarygodne, że tyle akcji jest w jednym zeszycie. No bo właśnie tu mamy teoretycznie ten, ten jakiś takie nawiązania i wtręty do tej końcówki, w której Sker się poświęca, ale zaraz lądujemy na statku Republiki, na tym Giosie z naszymi Jedi, którzy właśnie dostałem zlecenie. Tu już wskakujemy w cały, konie, w cały środek tej kabały na linii Hatowie, Nihilowie i Jedi, a na końcu właśnie tego zeszytu jeszcze pojawia się Lorna Dee, która ja bym powiedział nawet nie jest wolnym elektronem, bo on de facto zaczyna tutaj jako najemniczka na usługach chatów. Co jest po prostu racja, dla mnie też racja. kapitalnym pomysłem, bo ja wam się przyznam, że może nie powinienem, ale ja bardzo polubiłem Lord Dee. Tutaj duża w tym zasługa nawałnicy, Tempest Runner, który no to było bardzo fajne słuchowisko, które nadało y, takiego dramatycznego sznytu y, tej postaci i bardzo ją zniuansowało. I y, już mi się podobała y, jakby ta droga Lorny D w końcówce tej pierwszej fazy Wielkiej Republiki, no bo ona trochę została zdradzona przez Nihilów, jak pewnie pamiętacie. Trochę wmanewrowana w to, że to na nią na niej się skupiło polowanie na oko Nihilów, a tak naprawdę Marchion yy, no, wystawił ją, żeby Jedi latali za po prostu przynętą, zamiast zajmować się poważnymi sprawami. I to, że ona wraca, ale właśnie w tej nowej Roli jako po prostu, niejako trochę osobna, a w zasadzie autonomiczna frakcja. Ja to totalnie kupuję, bo to jest dla mnie taka kwintesencja myślenia takiego Nihilów, ale w tym takim. Na, na styku takiego myślenia jak, nie wiem, jak barbarzyńcy, że po prostu ona, ona jest sama sobie sterem i, i okrętem i po prostu nikt nie będzie jej tu teraz w kaszę dmuchał, no ale no mówię, ten, już ten pierwszy zeszyt po prostu jest fantastyczny, tym bardziej, że tu jeszcze mamy ten motyw z tymi jakimiś dziećmi burzy, czyli z jakimiś postaciami, które... No, ja tak rozumiem, na tym etapie są w pewien sposób zintegrowane yy, z dręgierami, czy wykorzystują yy, ich dręgiry jako jakieś takie nośniki jako takie, nie wiem, siedlisko dla tych dręgirów to, to pewnie gdzieś tam będzie rozwijane też w mandze, no bo tam widzieliśmy, że te, te dręgiry w jakiś sposób tam znowu powstały, także no mówię, no ten zeszyt otwierający to jest dla mnie petarda. No w tym zeszycie masz w ogóle, no wątek Cereta i Tereka, którzy mi się trochę mieszali przez cały ten tom, który jest który yy, i całe tarcia między nimi, mamy śmierć Jedi Santara, yy, który za bezimiennego. Zaraz na początku następnego zeszytu pojawia się kolejny Jedi, Aydan Jeluk, ale on to tutaj ma może ze dwie sceny i jest jedna wielka rozpierducha. Wszyscy ze sobą walczą, co ostatecznie prowadzi do w zasadzie sojuszu, wszystkich poza Nihilami, no bo i nasi Jedi będą współpracować z Lorną i z Hatami i Hatowie no, też pozwolą Lornie żyć ostatecznie. Sama Lorna to jest, umówmy się, taki wielkorepublikański odpowiednik Asad Wentres. To jest w zasadzie ta sama historia, nie? Postaci, która e, zaczęła jako zła, jako nie główna zła, tylko właśnie pomocnica e, tego, tego złego duku, duku i, mhm. i gdzieś tam jej historia była z czasem rozbudowywana, była zdradzana, była e, porzucana i ostatecznie też e, w, chociaż to była wyboista droga, gdzieś tam stała się dobrą postacią e, finalnie, ale mi to pasuje, bo a, nawet jak to jest taka trochę powtórka z rozrywki, to pasuje mi to, bardzo mi się to podoba. i No i tutaj właśnie, no, umówmy się, Lora, Lorna Dee nie staje się dobrą postacią absolutnie, no absolutnie ale to fajnie nie. gra, jak, jak jest skuta, jak nadal jest dzika, ale jak współpracuje z tymi naszymi bohaterami. Ja miałem lekkie skojarzenia z Wukora albo Wukorą, nie wiem jak to odmieniać. Mówię o tym dlatego, że no dopiero co niedawno omawialiśmy ostatni tom łowców nagród, no i tam też była ta zmiana frontu przez postać, która wcześniej była można powiedzieć zła. No tutaj tak jak mówicie, to nie ma jej przejścia na tę jasną stronę, ale no chwilowo jej interesy są zbieżne z interesami naszych bohaterów. Znaczy, no ona w sumie to, tutaj... to, to trochę nie ma wyboru, nie? bo ona jest postawiona y, no, przez jest faktem... jest i musi robić to, co jej każą, nie? Ale... Tak, tak, no, ale robi to. Tym, ba <grym> tym bardziej, że no, w zasadzie kolejny raz Jedi ratują jej życie, no bo tutaj widzimy, że Hatowie się dowiadują, że to ona odpowiadała za uśmierceniem y, właśnie wtedy tej przywódczyni Hatów y, na froncie y, walki y, z Nihilami, no więc ona musi się salwować y, ucieczką, y, no ale ja wam powiem, że naprawdę to jest super zrobione, bo te poszczególne zeszyty, tak jak się kończą, kiedy mamy właśnie najpierw wprowadzenie Lorny D i rewelacyjnie mi się podoba ta jej zbroja. Później mamy to doprowadzenie do tego wątku, gdzie mamy zasygnalizowane, że być może Sker żyje i też mamy po prostu fantastyczne kadry niczym z horroru. Później mamy tę ataraxję i tutaj właśnie mamy to, to przejście Lorny pod przymus niejako i współpracę z naszymi Jedi, kiedy Keve, Trenis i, i chłopaki decydują się wykorzystać ataraxję, żeby skoczyć za granicę strefy okluzji i moim zdaniem to super działa, bo to bardzo fajnie sprowadzone na poziomie dialogów. Tych przekomarzanek, tych pyskówek pomiędzy Lorną a Kevetrenis Trenis, różnych sytuacji, w których my je widzimy i ja na przykład bardzo będę chwalił cały czas to, jak właśnie to jest umiejętnie pisane na granicy, że to nie jest tak, że Lorna Dean nagle stanie się dobra, tylko że różne sytuacje będą zmuszały w zasadzie całą tę grupę, żeby trochę zacząć się integrować i to jest fantastyczne, tym bardziej, że my stopniowo będziemy poszerzać tę grupę, nie? no bo bardzo szybko tutaj do KV Trenis i do chłopaków dołącza mistrz Orbalin, który jest też po prostu przeuroczą postacią, no bo to jest ten, ten glut. I też jeszcze jeden z Jedi, no i nam się zaczyna po prostu formować taka, taka grupka poszukiwawcza śladami Skera, który no, już na tym etapie staje się taką w zasadzie horrorową figurą, no bo gdzieś tam w tym trzecim zeszycie się dowiadujemy, że on stał za atakiem nawet na jedną z postaci jednego z Jedi. No i to jest też bardzo fajny lep na dalszą część tego tomu. No on miał te swoje problemy już wcześniej wielokrotnie, ale tutaj podoba mi się od samego początku, że wiesz, idziemy równolegle gdzieś tam do książek i innych mediów, ale znów na swoim froncie, nie? Mhm, Że tak, najpierw właśnie poznajemy drużynę, która zajmuje się chatami, bo chatowie po utworzeniu strefy okluzji też wykorzystali sytuację i zaczęli przejmować różne światy, no i że to wszystko nas prowadziło do możliwości szybkiego przeskoczenia przez wał burzowy. Ta atrakcja pojawia się, umówmy się, nie znikąd, no bo ona została zabrana w końcówce pierwszej fazy i pozwala nam przeskoczyć i nasi bohaterowie tam trafiają, ale widzimy tą nową drużynę, która ma swoją historię. Nie W sumie nie wiem, skąd tam Sker się wziął w strefie okluzji, bo on chyba na latarnik Gwiezdny Blask upadł, ale też nie pamiętam, czy po rozszerzeniu strefy okluzji Eira nie znalazł się w jej obszarze. Wiesz co, no tam jest więc... powiedziane, że ileś tych, yy, że tym Jedi, którzy byli na Gwiezdnym Blasku udało się wystrzelić ileś kapsuł. Więc ja założyłem. No tylko, że, on że był, tam wie... chyba nie było. No, tu, tu, no, nie, tu nie jest wyjaśnione. Nie, nie, nie, na ja tym to sobie nie. założyłem, że on tam był. No bo jak? No, przez próżnię by przeleciał. No wiadomo, no, do, dopowiadamy sobie w tym momencie coś, co może scenarzystom umknęło. No i, i też mi się podobało, że archiwista Orbalin powrócił, bo lubiłem tę postać. No co prawda, już go pożegnałem i tutaj śmierć okazała się, że nie było tej śmierci, że gluta tak łatwo nie jest zabić, bo nie ma głowy, mózgu i tak dalej. Ten, ten stworek, który wszyscy są zaskoczeni, że on żyje, ten Gunral, ja sobie sprawdziłem ten tom koniec Jedi. On tam, tam nie zginął. Tam biegli w jego stronę Nihilowie, i to na tym się w zasadzie zakończyła ta, ta scena. Także my tam sceny śmierci nie mieliśmy, no ale on się tutaj też odnajduje, i tak naprawdę tworzy nam się bardzo fajna drużyna, która um, no, w momencie, gdy już jest w strefie okluzji. A te, też umówmy się, to nie jest tak, że oni tam od razu trafili, bo mamy też kosmiczną walkę z tymi droidami demontażowymi, tak, to, co o których wiemy wokół... Książki. Ciemności, nie? Chociażby. No, co mhm. też jest spoko, łączy się fajnie z tym, ale gdy już trafiamy na planetę, to ten ostatni zeszyt jest mega fajny z tym skerem, który jest naprawdę horrorowy, szalony, który na początku od kilku postaci dowiadujemy się, że to on im to zrobił, zarówno od tych złych, jak i od tych dobrych a potem mamy te konfrontacje, gdzie e, Kif nie chce sięgać po miecz, nie chce z nim walczyć, chce go przekonać, no bo cały komiks też był budowany na jej wspomnieniach różnych. E, począwszy od koszmaru z e, domniemanej śmierci Skera, e, przez wybór jej na padawankę, potem tą jedną akcję, gdzie ratowali zwierzaki z płonącego lasu e, i tutaj właśnie kończymy na, na, na, tym, na tej konfrontacji z mistrzem, gdzie widzimy że wcześniej widzimy, że Keith Trenis jest ciągle niepewna siebie od samego początku, od momentu tak naprawdę wybrania na padawankę, nie? A tutaj pokazuje, że jest jednak warta e, rangi, którą jej przyznano. Nie, no To jest rewelacyjnie zrobione i to znów na dwóch poziomach, bo mi się bardzo podobało tematycznie ten podział właśnie na przeszłość i teraźniejszość. Przeszłość rozumiano jako właśnie tę relację pomiędzy nią a Skari i bardzo mi się podobała ta końcówka prowadzona też niejako dwutorowo, no bo mamy rozpisaną chyba na dwa finalne zeszyty konfrontacje ze Skerem, gdzie mamy próbę jego przekonania i naprawdę mega mi się podobało też jak się wykuwa przymierze pomiędzy Keve Trenis a Lornom D, gdzie się cały czas kantują i próbują tak naprawdę z jedna, drugą trochę no nawet nie to, że wystawić, ale po prostu mają różne podejście do, do tematu Skera, a z drugiej strony też jest mega fajny horrorowy patent, no bo tam e, chłopaki, e, właśnie archiwista Orbalin i, i ten drugi Jedi, którego imienia się nie nauczę pewnie, e, no to w zasadzie trafiają, e, czy, czy są atakowani najprawdopodobniej jednocześnie przez jakąś jakiegoś łowcę Jedi, który ma e, z kolejnego bezimiennego i y, y, albo przez dręgiry, albo właśnie przez kolejne te Dzieci Burzy, y, albo to są jakieś wizje, no ale to nie zmienia postaci no, rzeczy. to tutaj są wizją raczej chyba, ale fajnie, że mamy całą stronę z dręgirami tak, wołającymi mięso Tak, świetnie, są... świetnie narysowane. No właśnie, w ogóle wiem, że zaraz zapewne do tego dojdziemy, ale jest tak niesamowicie mi się podobają rysunki w tych ostatnich tomach, gdzie mamy te akcje, mamy te elementy horrorowe, te no właśnie niewielkie bitwy, tylko takie można powiedzieć kameralne starcia. Eee, no kurczę, to tak świetnie działa w tych zeszytach. No tu jest masa takich e, fajnych pomysłów, bo te dzieci burzy z początku też są e, mega fajnie narysowani i zrobieni. Ta, ta postać mm -hmm, w tej tak. masce dziwnej, która strzela co jakiś czas tymi pnączami, pnączami. z rąk. Mm -hmm. Ten łysy koleś, który potrafi czytać w myślach, e, no i właśnie ci bezimienni, który jeden ginie gdzieś poza kadrem na początku, w sumie nie wiem nawet jak on został e, pokonany. Nie no statkiem, A, no to jest właśnie no, jeden z braci go zdejmuje, nie? Tak, zostaje A, no, dobra, dobra. No tam, tam był statkiem. duży chaos. A y, w tej końcówce, gdy oni mają tę wizję, no to jakoś pierwszy krok robią w pokonaniu tych wizji, nie? Tak, a jeszcze ja bym powiedział, że to w ogóle jest super wszystko rozpisywane, no bo przecież ta końcówka to też działa na poziomie relacji braci, no bo my tam mówiliśmy tylko Rychło wspominałeś nawet na początku jakby streszczenia fabuły, że oni są trochę poturbowani, z jednej strony są jednością, z drugiej strony no widać, że jeden trochę tak jakby przechodził na ciemną stronę mocy, nie? Że Mm -hmm. Tu tam torturuje Lorne, tutaj się rzuca na tak, jakiegoś ducha winnego zwierzaka i tak dalej. I tak dalej. No i tu jest cała ta końcówka też rozpisana tak relacyjne, relacyjnie na tą dwójkę, nie? gdzie tak jak Ty Mando z kolei zauważyłeś jest pierwszy krok ku pokonaniu tego strachu przed bezimiennymi no i umówmy się mamy kolejny super powrót no bo powraca tej stirek i no to też po prostu jak zobaczyłem, że on żyje i, i, i ma się dobrze i nadal po prostu nabija się z Jedi, to no, uśmiech mi zagościł szeroko na, na ustach, no bo. No wam powiem, że formuje się tu absolutnie kozacka ekipa nie? I, i po prostu nie mogę się doczekać kolejnych tomów, bo właśnie okładka tego Fear of the Jedi zdradza, że do tej naszej ekipy, czyli właśnie... Kewę, chłopaki Lorna, Sker, y, archiwista Orbalin, dojdzie jeszcze Kelnaka, no to po prostu wow, nie? To jest po prostu jakaś parszywa dwunastka po prostu w Wielkiej Republice i po prostu nie mogę się doczekać jak oni będą siać chaos i zniszczenie w szeregach Nihilów po prostu w dalszych zeszytach tego, tej serii, nie? No. To jest postać z drugiej fazy, drugiej fazy. Wielkiej mm. Republiki, czyli to jest kolejna postać, która przeżyła te 200 lat i teraz będzie w, brać udział w tych wydarzeniach. Sporo ich jest, ale też się ucieszyłem, bo wiesz, no, żeby było, że ta druga faza jednak po coś była, żeby tutaj nie, nie były tylko jakieś drobiazgi, jakieś wspomnienia, jakieś elementy, tylko niech te postaci się pojawiają. Podejrzewam, że i tak znajomość tej drugiej fazy będzie zbędna, e, ale wiesz, jeżeli ktoś już przez nią przejechał, ktoś przeczytał, to przynajmniej ma tutaj e, uśmiech na twarzy, gdy się ta postać pojawia, nie? W swojej starszej wersji. No, tutaj tej Rex zabija bez nim tak? On jest tą postacią, która finalnie ratuje naszych Jedi opresji na koniec tego piątego zeszytu. On też pamięta te wydarzenia z Jedy, więc nie wiem na ile on będzie pamiętał to, że tam chodziło o to zdobycie różdżek, że te różdżki w jakiś sposób pomagają panować nad bezimiennymi. Zresztą nie pamiętam jaki był jego finał w drugiej fazie. Czy to po prostu było po tym, co się wydarzyło na Jedzie, myśmy się z nim pożegnali? Czy tam było coś jeszcze? To musicie mi przypomnieć. On jeszcze w książce się pojawił, ale w książce się pojawił podczas jakiegoś tam procesu czy coś mhm. i potem już chyba w tej, wiesz, ostatniej... Yy... Okay. Nie, nie, nie konwergencji, tylko tej zupełnie ostatniej ścieżka zdrady, czy ścieżka zemsty, mm -hmm. czy ścieżka czegokolwiek. Tam był, ale to tylko na początku chyba. I potem jak już cała ekipa jedzie na dalne, to już bez niego. Także on nie miał jakiegoś finału. A, no, no ale mówię, on Bo wiesz, pamięta komiksie, oni dość... kończą, odbudowując mm -hmm. jetę, nie i jetę. on tam mm -hmm. jest. E, no właśnie, a mówię, no uczestniczył w tych jakby nie patrzeć kluczowych wydarzeniach, nie? W tym momencie, w którym ci bezimienni się pojawili tak naprawdę. W, jako zagrożenie dla Jedi, więc no, strzelam, że tutaj no, będzie w jakiś, w jakiś sposób w stanie pomóc. Zresztą ja nawet nie do końca wiem, nie do końca wyłapałem, jak on sobie radzi z tym znaczy, bezimiennym. On chyba ma jakiś artefakt. No, no, tak, on, tak to ja, wygląda, ja nie, wie, prostu... ja, nie wiem, ja nie wiem, czy on nie ma tego artefaktu, tej rękawicy, którą wykorzystał też w drugiej fazie, bo tu jest tak, taki kadr, tak To gdzie, wygląda tak jemu... gdzie on stoi z taką jakby ręką... Z z tym, po tym, jak, tak, jak zostaje jak bezimienne zostaje w zasadzie usmażony. E, więc tak to chyba, tak to chyba wygląda. No, my zresztą już wiemy to nawet z, z mangi, którą gdzieś tam sobie przeczytaliśmy, zaspoilowaliśmy, że Jedi się nauczą walczyć z bezimiennymi. Nie? Więc... Y, tutaj Tej, tutaj Azlin, no jakoś się to pewnie do kupy zacznie składać w którymś no momencie. No tak, to jak najbardziej będzie pasowało. No Miał 200 lat na zgłębienie tej wiedzy. On nie był w zakonie Jedi, nie musiał ukrywać I nie oszalał. przed innymi. No, nie, nie, nie, nie, I wiesz, i nie, nie musiał wypełniać polecenia Jody, nie mówienia innym o zagrożeniu, więc on mógł sobie <laughs> szukać, czytać i tak dalej. Szczególnie, że z tego, co pamiętam, on był pierwotnie e, strażnikiem Willów. E, Tylko Z tego mhm, zakonu tak. został wyrzucony, więc jak Najbardziej no, ja to kupuję, jeżeli będzie nam wyjaśnione po prostu, że on jakąś wiedzę posiadł, jakiś magiczny artefakt posiadł i, i po prostu nauczy naszych bohaterów, jak sobie z tym radzić. Spoko. No i w końcówce mamy też bardzo fajny cliffhanger moim zdaniem, no bo y, y, mamy przełamanie jakiegoś takiego szaleństwa Skera i y, sugestie, że y, to szaleństwo też się nie wzięło... Znikąd, tylko pojawia się jakaś postać, która pewnie będzie miała yy, duże znaczenie, ale yy, tak żeby trochę połączyć tę fabułę z rysunkami, bo naprawdę ja bym, chciałbym chwilę jeszcze poświęcić, to wam powiem, że jak się pojawia tej to miałem tak samo jak się pojawia Lorna Dee" tak mi się podoba design też tych postaci. Ten sker w tej przepasty biodrowej, no. nie? Ta Lorna D z tym jakimś takim pająkiem na klacie z, z tym mleku w, z opiętym w stal. Tej Stirek też z, z jakimiś takimi nakolennikami z kolcami po prostu w tym kapturze. No Ja wam powiem, że po prostu nie dość, że fabularnie ten komiks jest totalnie zajebisty, bo innego słowa nie można użyć, to rysunkowo to jest też petarda, bo to właśnie jak jest prezentowana akcja, jak, jak te wszystkie postacie wyglądają, jak są konstruowane te poszczególne sceny, tu, tu jest po prostu wszystko totalnie cool, jeszcze jest podbite fantastycznymi kolorami, bo też mi się to podoba, że Wielka Republika ma zupełnie inne, inną kolorystykę tak naprawdę niż wszystkie inne Gwiezdne Wojny, taką dużo żywszą mm -hmm. dużo fajniejszą cały ten tom akurat kolorował Jim Campbell i, i po prostu strasznie mi się to podoba nie? i to, to jest, tu jest naprawdę mnóstwo fantastycznych scen i fabularnie i, i, i wizualnie, nie? bo nie wiem takie proste patenty nieraz jak z mema, że nie wiem cool guys don't look on Explosions, jak widzimy Skera z tą sarenką na rękach, albo tak. e, jak tam mamy właśnie e, te potyczki w końcówce na miecze świetnej i, i te zielone poświata w tej e, z m, jaskini Skera, nie? Te właśnie te kadry z dręgirami e, wejścia poszczególnych postaci, bo przecież nawet, e, kurczę, Mistrz Orbalin ma <śmiech> po prostu Zielony Glut, ma super wejście, nie? Więc po prostu to jest. E, no dla mnie to jest wow, to jest totalny pik Gwiezdnych Wojen i ja wam powiem, że tak się cieszę, że my żeśmy wrócili do tej trzeciej fazy, bo, no. bo ja po prostu chłonę i bawię się jak po prostu dziecko, nie? Tak, no mówię, mnie zwłaszcza urzekły te, te dwa ostatnie tomy, e, twór, zeszyty, e, jakoś... Nie wiem, kurczę, ja ch chyba nie przepadam za tymi bitwami kosmicznymi. Bardzo często dla mnie tam się trochę za dużo dzieje i lekki chaos. I ja wiem, że o to chodzi, że to ma oddać chaos tego, jak to, jak to wygląda. Natomiast mówię, czasami się w tym gubię, natomiast mówię, te dwa ostatnie zeszyty takie bardziej kameralne, gdzie mamy i tą potyczkę ze Skirem. Yy, I ten taki jest taki kadr chyba kończący czwarty zeszyt, gdzie on stoi tyłem do głównej bohaterki, otoczony płomieniami, no jak taki no, typowy komiksowy zwol. no Nie dało się tego zrobić bardziej kliszowo, ale to wygląda niesamowicie, naprawdę. To jest, to jest fantastyczne, to jak on się na nią rzuca, to naprawdę ma taki horrorowy vibe e, momentami i, i to gra niesamowicie. E, no, ja się za dręgierami stęskiłem muszę wam powiedzieć, po tak długiej przerwie fajnie było sobie dręgierów chociażby na tych tam dwóch stronach tutaj, tutaj zobaczyć. No i te kolory, one faktycznie wyskakują, można powiedzieć, z, z ekranu, chcę powiedzieć, z tych kartek, nie? Bo jest naprawdę, one są mega żywe, jest, jest mega kolorowo, no tak jak już Jerry sam wspomniałeś, no te bitwy na miecze, tak? Bo akurat tego tutaj mamy bardzo dużo czy walki na miecze. Kurczę, no nie wiem, ja będę się powtarzał w kółko, ale naprawdę uważam, że, że ta akcja, yy, ta zgroza czasami naprawdę są tutaj. Kurczę, teraz patrzę sobie, wiecie, jest jeszcze taki kadr, gdzie mamy tylko zbliżenie na, yy, na pysk pyskara, gdzie mamy same zęby, on toczy jakąś ślinę pianę z pyska. No, kurczę, no to naprawdę, no, no, naprawdę wygląda fenomenalnie. No, ja wam powiem, Jerry powiedział, że cieszy się, że wrócił do trzeciej fazy, ja też się cieszę, chociaż ja ostatecznie... Dobrze wspominam drugą fazę, wiem, że tam były wyboje, ale powiedzmy od drugiej połowy i końcówka, ja ją wspominam całkiem miło, no ale właśnie, tutaj mamy wstęp, początek, pierwszy tom komiksu i pierwsza książka, której jeszcze nie omówiliśmy, ale o niej też pogadamy, o ciemności i to są już dwie petardy na start, to są dwie kapitalne rzeczy na start, jak ta faza się tak zaczyna, a wiesz, no Wielka Republika nas przyzwyczaiła do tego, że to druga połowa jest tą dobrą połową. Nie? E, to ja nie wiem, co tutaj się będzie działo dalej. Jak te na pewnym etapie zaczną się łączyć te serie i te e, wydarzenia będą równolegle w komiksach, w książkach i tak dalej, to po, po takim początku ja zacieram ręce po prostu na to, co nas czeka niebawem. Oby. Oby nie było tak, że tu pierwsza pochowa dobra, a później zjazd, tylko żeby faktycznie podjechał jeszcze nie, do góry. Cztery ostatnie książki to jest... Oh. Nie, ja tam jestem dobrej myśli, nie, nie wierzę, że to się wywali na pysk, tym bardziej, że po prostu tutaj widać, że też fajnie prowadzone są postacie, bo pogadamy sobie o książce, ale komiks też to pokazuje, że wracają bohaterowie, wracają bohaterowie zmienieni, w trochę innych sytuacjach, ale że na to wszystko ja na razie widzę, że jest pomysł, nie, że tutaj każdy z tych bohaterów, który nam powraca po pierwszej fazie, to po tym roku yy, no jednak yy, ma określone swoje cele yy, i się ładnie też wpisuje w większą układankę, więc yy, no ja naprawdę jestem super yy, dobrej myśli i to tak trochę... Ja też nas... bym chciał powiedzieć, hmm? że zadziwiająco dobrze się można odnaleźć w tych. Zarówno w otwarciu komiksowym, jak i książkowym. Bo tego się mocno obawialiśmy, Totalnie. że jak zrobimy przerwę na dwa lata, na drugą fazę, to będzie masakra wrócić do tego i przypomnieć sobie, kto jest kto. A wiem, że wielu czytelników zrobiło sobie przerwę, bardzo możliwe, że docelowo już ostateczną. To jeżeli ktoś nas słucha, to wyjaśniam, że weźmiecie pierwszą książkę, weźmiecie pierwszy komiks i jakby tej przerwy nie było. Po prostu od razu płyniecie z tymi bohaterami. Ja sobie nic nie musiałem przypominać. Jak pstryknięcie palcami. To miałem, miałem to samo, zresztą rozmawialiśmy o tych chyba na którymś z nagrań. No nie zapomniałem nic z tych bohaterów i z tego, co się z nimi działo, zwłaszcza pod koniec pod koniec pierwszej fazy. Oni też wszyscy byli na tyle fajnie zarysowani, na tyle fajnie napisani, że po prostu zapadali w pamięć. Tak, Nie byli tacy... No, płascy jednowymiarowi to są po prostu, to były całkiem zgrabnie stworzone postaci więc one, wszystkie były jakieś i, i zostają absolutnie zostały, więc to wejście to przejście jest płynne nie? to absolutnie, tej przerwy nie było z mojej perspektywy żaden problem, no. żeby, żeby wrócić do, do tego, ale tak jeszcze taką, taką miałem małą refleksję, ale no to już chyba o tym też rozmówiliśmy nieraz, że tam, gdzie twórcy, scenarzyści nie muszą się męczyć z tymi kanonicznymi postaciami, nie muszą ich tam doprowadzić w jakieś konkretne miejsce, czy nie muszą trzymać się jakiegoś tam określonego charakteru tych postaci, no tam dostajemy te najlepsze historie. Tam mamy tę największą Największą swobodę, tak? Bo tak było w przypadku czy Afry, czy łowców, czy w przypadku niemalże całej Wielkiej Republiki, nie? tam jest największa swoboda twórcza i, i, i tam widzę, że to zawsze wychodzi na przynajmniej dobre albo bardzo dobre. jeśli idzie No tym o, bardziej, że o a, a propos tego, że przynajmniej dobre albo bardzo dobre yy, to się pojawia, no to dostajemy na końcu objawienia wszyscy republikom. I ja wam powiem, że to też jest bardzo fajny szorczyk, mm -hmm. bo z tymi objawieniami to tak w sumie nie wiem na ile rychuty ty czytałeś, bo my o nich gadaliśmy z Mando przy okazji Star Wars i Darta Vadera no i one były no takie trochę niepotrzebne no jakiś mm -hmm. dawały kontekst w jakiejś pojedynczej scenie, a tutaj to jest w sumie też taki standalone jakiś który no, jest jedną jakąś tam małą stenką ale bardzo fajną jest ilustracją dla właśnie tego hasła. Nie? Wszyscy jesteśmy republiką i i też mi się to super podobało. Naprawdę. Byłem mega zadowolony, że coś takiego jeszcze dostajemy na koniec. Tu troszeczkę gorzej. Ja wizualnie akurat ten short oceniam, bo rysunki w głównej serii mi się bardziej podobały, ale, ale nie będę się na to zrzymał, bo, bo mówię, sama historyjka, choć króciutka, też była bardzo w porządku. No, Kev tak wygląda na niektórych kadrach jak facet w tym, w tym shortcie. Więc one są takie... Pospieszne? Pobieżne? No nie wiem, to jest takie dosłownie, takie, w niektórych przypadkach takie zarysowanie wręcz tych, yy, tych postaci, które tu są. Zwłaszcza tego bohatera, który tam się pojawia na chwilę, dzierży ten miecz świetny. Nawet nie, wiem, nie pamiętam, jak on się nazywa. No jest... Jest okej. Okay. Miła, miła rzecz. Natomiast no fabularnie fajnie się wpina. Nawet mamy chyba w samym tym komiksie wspomnienie o, o powrocie. Yy, awar, O ile dobrze pamiętam. Więc... Yy, no mówię, no, fabularnie fajnie, fajnie się czepia tej, no, tej głównej osi. No, a tylko mogę przytaknąć. No, rysunkowo jest, jest słabiej, ale no, no wiesz, no, jak czytasz ideał przez pięć zeszytów i wtedy dostajesz coś innego, no to wszystko wypada To wszystko to wypada odstaje, nie? A ja... No a ja tam lubię, jak takie dodatkowe drobiazgi są rysowane przez kogo innego, nawet tak rysunki mi się mniej podobają, także fa fajna rzecz na koniec, tyle. No, no tu w zasadzie mamy pierwszy tom ze sobą, e, drugi też już jest u nas wydany, czyli Ścigani. E... No, tylko że aż boli, że ja pewnie nie będę się za niego teraz brał, bo... No bo książkowo będziemy szli wolniej i pomimo tego, że tu mamy historię niby poboczną inną, to one prędzej czy później będą się ze sobą jakoś łączyć wydarzeniami, które się dzieją, albo wiedzą, którą mają już bohaterowie, więc ja niestety z, z, ubolewam, ale z, zarówno z Mangą, jak i z Marwelem będę pewnie czekał trochę. No ja akurat wam powiem, że chyba sięgnę po ten komiks, No, no i bardzo bo... dobrze, to ty sięgnij pierwszy i nam powiesz, czy No właśnie to, to chciałem powiedzieć, że wam powiem, na ile on jest osobą, bo po pierwsze mam ochotę, po drugie ja trochę się nie boję spoilerów o tyle, że mam wrażenie, że największe spoilery na klatę to przyjęliśmy w tej mandze, która z tego, co gdzieś tam później poczytaliśmy, no to ona się klasuje raczej za już po drugiej połowie, można powiedzieć, czy w drugiej połowie tej trzeciej fazy, więc wydaje mi się, że więcej takie mam jakieś poczucie, pewnie tam nie dostaniemy, ale przeczytam, podzielę się z wami wrażeniami i albo wrócimy teraz, albo wrócimy za czas jakiś do, do tego drugiego tomu. No tak czy siak polecamy bardzo, jeżeli jeszcze się wahacie, czy, czy wracać do trzeciej fazy, czy, czy czytać, to czytajcie, bo to jest pik Gwiezdnych Wojen. No to jest jedyne, co tak mnie jest. boli w tej całej sytuacji, że tak no, dwa lata jeszcze pewnie, zanim my swoją przygodę z Wielką Republiką zakończymy, a no wiemy, że to już jest zamknięta historia od paru dobrych miesięcy. Chciałbym więcej, chciałbym szybciej. Tylko tyle. Trochę dłużej może nawet niż dwa lata. Z jednej strony chciałbym więcej, chciałbym szybciej. Z drugiej to będą jeszcze fajne dwa lata przed nami, a nawet trochę więcej pewnie niż dwa lata, więc, więc jest się czym cieszyć. Dobra, ja się zgadzam, podkreślam jeszcze raz to, co mówił Jerry. Jak nie czytaliście drugiej fazy, bierzcie się za trzecią, jeżeli lubiliście pierwszą, bo tu jest jeszcze lepiej. Dziękuję Wam bardzo, chłopaki, za rozmowę. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia niebawem w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć. Cześć.